Słuchacie Wikiradia. Prezentacja tego nie widać, bo nie będę teraz dostawał tego prezi do tego, tego projektera. Z kamerą wśród wikipedystów. Wikimedia. Mikrofon bliżej. Mikrofon bliżej. Czy konie mnie słyszą. słyszę mnie, konie. Dobrze. Zaczynając. Wczoraj Was strolowałem. Może dzisiaj nie będę Was trolować. Wczoraj Was strolowałem opowiadając o Wikipedii Zero na początku jako projekt. niestety nie wszyscy, nie znaczy mało kto załapał, załapał ten żart od początku, tak? Bo to jest to... Opowiadałem o jednym z najbardziej znanych, znanych projektów takich, które były w świecie Wikimediów, o projekcie dotyczącym dostarczenia wolnej, darmowej Wikipedii dla ludzi w takich krajach trzeciego świata, i drugiego świata, pierwszego świata, tam i Rosja się pojawiała, i mało kto zareagował, bo mało kto w Polsce wie jakie projekty w ogóle są realizowane na świecie w ramach tego, co to są te Wikimedia. Tym bardziej mało kto wie, kto tam tak naprawdę tym się zajmuje i jak to działa i o co chodzi i co się dzieje poza naszym polskim grejdokiem Z tego powodu pecich zmusił mnie, żebym coś powiedział o, o tym, co się dzieje tam daleko za wielką wodą. Nie czuję się osobą superkompetentną, która dokładnie wie o co im tak naprawdę chodzi i co oni do końca robią, natomiast e, parę rzeczy postaram się pokazać, przybliżyć i w ogóle. Zobaczmy, czy to będzie działało. Nie, nie działało. No dobrze, jest tak. Na dole taki w ogóle podziękowanie naszego wolontariusza roku. Tamto. A, więc, czy to nie działa? Nie, musiał się podłączyć to coś. To nie, to wszystko eee, działa, Działa, ponieważ jest podłączony ten. Każde urządzenie elektryczne działa lepiej stąd. Bądź... Tak jest. No dobrze. Na początek Wikimedia Foundation jest taki twór. Taki twór, który powstał bardzo dawno temu za wielką wodą i powstał po to, żeby jedna osoba komercyjnie nie miała wikipedii. Innych takich projektów. Fundacja jak sama nazwa wskazuje jest tworem niekomercyjnym, stworzonym tam, tam przez Jimbo Weilsa przy pomocy innych ludzi i ona jest jakby powiernikiem tego co my nazywamy wikipedią i projektami siostrzanymi. To oni hostują um, nasze serwery, to oni dbają o rozwój oprogramowania, to oni dbają, mają dbać przynajmniej o rozwój społeczności i rozwój tego wszystkiego co się z tym dzieje. Czyli rzeczy dotyczące prawa, rzeczy dotyczące ochrony autorów, rzeczy dotyczące ochrony copyrightów, rzeczy dotyczące rozwoju tego całego oprogramowania, tych fantastycznych rzeczy jak edytor wizualny, na które wszyscy na pewno czekaliście, albo nie czekaliście, nowych metod prowadzenia dyskusji, nowej przeglądarki plików na Commons. Tak, to są oni. Jak to się dzieje i jak to właściwie działa? Po pierwsze są pracownicy. Powiedziałem najpierw, że, nam, że powinna być pierwsza rada, ale to nieprawda. Najpierw są pracownicy i długo, długo nie. Pracownicy Fundacji Wikimedia. Na czele od niedawna z zeszłego roku stoi ta pani. <klima> ta pani nazywa się Lila i jest dyrektorem... Ma imię Lila. na imię Lila. No, Lila. No. Eee, Tretikov. albo Tretiakov tak naprawdę, tak naprawdę to... Ona z pochodzenia rosyjskiego i ma takie ciennie zaglieszczone nosyjsko. Um, no jest dyrektorem wykonawczym i jest szefową biura w San Francisco. E, pod nią istnieje bardzo wiele pionów, z tego takie najważniejsze, największe kadrowo to jest ten engineering and product. To są e, ludzie zajmujący się generalnie techniką, e, ale to są inne piony zajmujące się m.in. wami, nami, społecznością Wikipendium i masowaniem Na stopę, żebyśmy lepiej pracowali. Główne piąto są ci ludzie techniczni, oni się zajmują między innymi, tak, tak, może bym im to, czy jedni klaszczą, inni, inni hejtują na każde możliwe tak. jeśli ktoś z was się zajmował na przykład um, metodami komentowania i metodami dyskusji, które mają, które chcą być zmieniane od pięciu dobrych lat na mediewiki, um, to Low, mają wiele, tak, flow, je, Low, wiele, lowin. wiele, takiego jego lawina, jego wiele, wiele, wiele, edycji. Niektórzy z nas widzieli hejty pod tytułem Dlaczego szaro na szary? To tak proponowałem na początku, żeby wyglądały komentarze. Bo jest e, tak, bo szary, jest, szary świat jest lepszy, po prostu. wszyscy to wiemy w Polsce. <ślażdżany> więc <ślażdżany> <ślażdżany> tak. e, mamy tutaj ludzi zajmujących się bardzo, bardzo różnymi rzeczami. E, są takie rzeczy związane z Search and Discovery, to taka aż, aż ciężko kto sobie wiedzie o co im chodzi. Natomiast to jest bardzo duży pieniądz zajmujący się edytowaniem, i tam są różne rzeczy związane z wstawianiem multimediów, zrobieniem tego edytora wizualnego, z współpracą różnych ludzi. Jest Fundraising Tech, to są ludzie, którzy mają pomóc w zbieraniu pieniążków, bo pieniążki są bardzo ważne. Ludzie zajmujący się takim user experience w czytaniu tego wszystkiego. Taki mało ważny zespół jak infrastruktura, który zajmuje się tymi serwerami, tam właściwymi bazami danych, tak? um, I to są ci ludzie. To jest yy, bardzo duży świat. Um, tak naprawdę trudno jest czasem powiedzieć, kto się nimi, czym. Natomiast jeśli będzie, byście czegoś potrzebowali od tych ludzi, od oprogramowania, to poza baksillą i takimi innymi wynalazkami. można, Tak, fabrykatorem obecnie, no to można, można bezpośrednio próbować uderzać do tych ludzi. Oni są wylistowani na Meta, bo wszystko jest na Meta. Jeśli ktoś nie wie, Meta to jest taka wiki poświęcona ogólnie nami. Więc, więc oni są wylistowani na meta. Generalnie ludzie zmieniają się trochę jak kaleidoskopie, natomiast można zobaczyć tam aktualnie kto za co powinien odpowiadać. Druga kluczowa dla nas grupa to są ci już, community engagement, czyli ludzie zajmujący się społecznością i jej zaangażowaniem. Oni są od tego, żeby generalnie wolontariuszom było dobrze żebyśmy się czuli szczęśliwi, kiedy edytujemy, żebyśmy pracowali więcej i więcej, żebyśmy rzucali dużo tych artykułów, a cały świat był w z tym szczęśliwy. Dla nas ważni są będą przede wszystkim tacy co ludzie jak community liars, to są ludzie, to jest takim cały zespół tak naprawdę odpowiedzialne za kontakty ze społecznościami. Ci ludzie za bardzo się z nami nie kontaktują, bo nie z tak, tego, że pamiętam, znaczy za tak. bardzo niebo były wakaty ze, z osobą polskojęzyczną, więc nie ma takiego masowego jakiegoś kontaktu, natomiast nie się nie? kontaktują tak? i mają służyć jako tacy oficerowie łącznikowi tak? między nami. Są, jest community advocacy, tak, są też ludzie związani z learning and evaluation. To są ludzie bardzo pomocni i potencjalni dla nas tutaj w Stowarzyszeniu. To są ludzie, którzy zajmują się uczeniem się i pozyskiwaniem dobrych wzorców z akcji takie, które my robimy w świecie fizycznym, czyli maratonów edycyjnych, szkoleń, różnych akcji takich zachęcających do edytowania, ocenianiem ich i proponowaniem dobrych wzorców, więc to są ludzie, z którymi można konsultować wszystkie możliwe akcje edytorskie, edytatorne i takie rzeczy. Oni powinni pomóc. Oni nie tylko oceniają, oni też mogą pomóc. A gdyby ktoś jeszcze coś chciał robić, będę pokazywał, dlaczego ktoś by chciał coś robić. Gdyby ktoś chciał coś robić w Fundacji Wikimedia, jeszcze ważne jest takie coś jak Community Resources i tam jest kilka osób, które zajmują się wspieraniem bezpośrednio różnych rad, ciał i takich rzeczy związanych bezpośrednio z Wikimedia. To będą ludzie, którzy będą Wam pozwalali młodzieżowo ogarniać, ogarniać się, ogarniać projekt. A na koniec są takie inne w ogóle piony. Bardzo ważny plon, pion prawny, z którymi możecie mieć do czynienia przy wszelkiego rodzaju opiniach. Także opinia, gdzie możemy użyć loga, logo Wikipedii, logo Wikimedii, z kim możemy podpisać umowę o współpracy, z kim nie możemy podpisać umowy o współpracy, co tak naprawdę możemy zaproponować, to są ludzie, którzy mogą to opiniować. Jest takie coś, co obecnie się nazywa Advancement, to kiedyś był fanwizm po prostu i to są ludzie związani ze zbieraniem pieniążków dla fundacji Wikimedia. To są bardzo kluczowi ludzie, ponieważ oni też są odpowiedzialni za nasze banery. Banery 1%. Oni i Legal Team, legal team um, tak naprawdę nas opiniują i z nimi się musimy układać co roku. No nie, to, to znaczy to akurat za banery to dwie, dwie, dwie jednostki odpowiadają, no trzeba tak. się bujać z dwoma. No, no, tak. Dwie, no tak, Legal jest akurat spoko, ale tam ostatnio to utykało w advance'a a w wtedy było jest finansowanie, administracja, jest communications i tutaj jeśli ktoś wie do pomysłu, co, jak oni działają, to, to może mi opowiedzieć, bo ja tak nie znam co bardzo, co, co tak naprawdę robią. Słyszałem opowieści, że nie byli zbyt przygotowani w Berlinie, jak zrobić szkolenie, ale to takie No jest technology. Technologii to kiedyś był taki duży, ważny pion, a teraz to jest taki drugi pion, pion techniczny, i z tego co zrozumiałem, i nie zajmują się taką technologią tylko w ogóle, takim, takim rozwojem ogólnych, koncepcyjnym, co może być. W każdym razie, Wikimedia Foundation jako pracownicy to jest wielki twór. Wielki twór, bardzo dużo ludzi. Z którymi czasami trudno jest się kontaktować, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć tak naprawdę o co chodzi. I tutaj bardzo ważni będą ci ludzie z Community Engagement, bo jest kilka osób, które mają za zadanie po prostu pomagać, pomagać edytorom. I oni w razie czego podpowiedzą, możesz. No? tytułem uzupełnienia, mam nadzieję, że nie jest tajemnicą, że ja z nimi ściśle regularnie współpracuję. Jeżeli nie wiecie do kogo uderzać to oni, oni są tacy, że jak są już tak troszeczkę z Wami zaprzyjaźnieni, to mogę Wam powiedzieć, że oni tak naprawdę zostali, zostali tam zatrudnieni po to, żeby interesować nasze tutaj interesy, żeby, żeby skończyło się właśnie to, co kilka lat temu jeszcze było i, i co wywołuje śmiech niektórych że tak, my i oni tam fundacja. Ci właśnie ludzie, szczególnie z Community License są tacy, którzy... Mówią, no, dajcie spokój. My tutaj pracujemy po to właśnie, że, że my jesteśmy ze społeczności. Oni to, to, są ludzie, to są wolontariusze, których zadaniem jest bycie oddelegowanymi do konkretnych projektów i, i na przykład nami się zajmuje Erika, która jest Włoszką i Trizek, który jest Francuzem. I, i i do nich tak naprawdę najłatwiej jest uderzać i pytać o wszystko, a oni właściwie 24 na 7 są gotowi gdzieś tam na przykład na ilcu czy coś, to jest, to jest, no, to jest standard, że, że do nich to, to wtedy wszystkie odpowiedzi. Dokładnie tak. Czy to działa? Działa, tak. Działa, tak. działa, działa. No działa. Działa, i tylko tu. tu. Tak? No dobrze, to może ktoś będzie jeszcze też mówił, to tak. Jonuszy trzymaj. Um, w razie czego? Patrzcie też na e, otwarte pozycje w edukacji Wikimedia. E, Tym lajem cały czas się tak naprawdę chyba rekrutuje. Znaczy, oni co pewien czas szukają wolontariuszy w Europie, między innymi, posługujących się kilkoma językami, czujących te projekty lokalne. Jest druga grupa. Kim oni są, kim oni są. Są ludzie, którzy to powinni kontrolować i kontrolują. To jest Rada Powiernicza. Kiedyś był Jingle. <grym> Jimbo dokoptował kilku swoich pomocników nie, nie, Na początku, Na początku była trójka wielka, tak? tak, tak, nie, tak. nie, nie Jimbo tylko ale sam. Mhm, tak. tak, bo Jimbo był wielka, czy Jimbo był w ogóle nad takim fundatorem. No tak, fundator. tak, ale Jimbo jako fundator do dwóch kolegów i tak, to było. Pojęcia, trójka. Tak, trójka tak. I była wielka trójca, ona się <grym> potem rozrastała. Obecnie mamy takich dziesięciu ludzi. Ehm, o różnym, różnym pochodzeniu, którzy kontrolują fundację i powinni sterować całym w mediach. Obecnym głównodowodzącym kapitanem tego okrętu jest Jan Bart, to jest ten człowiek na górze. Zastępcą jest Patricio Lorente, ten człowiek poniżej. Razem z ośmioma nimi osobami tworzą dziesięcioosobową radę. I tam są różni ludzie. Tam są ludzie między innymi dokoptowani to są uważani za profesjonalistów, specjalistów projektu Przeodruchu, nie są zbyt stali, to są wieloletni członkowie tej fundacji, Są przedstawiciele społeczności, niektórzy z Was, z nas mieli okazję, przyjemność głosować w ostatnich wyborach powszechnych. 10 minut? I, Tak, 10 minut i tam była ta trójka, trójka ważnych ludzi których sobie mogliśmy wybrać, a także są przedstawiciele takich społeczności jak nasza, w sensie Storoszenie Wikimedia Polska. Tych, których wybraliśmy to jest Darek, Jemielniak, ten człowiek na środku, tam jest Doug James Hallman, ten człowiek w kitlu lekarskim, tego może nie widać i Denny to jest człowiek taki, który jest Chorwato-Niemco-Amerykaninem, ciężko powiedzieć, jak on ma tak naprawdę afiliację i to będą nasi przedstawiciele na dwa lata w Wikimedia to będą ludzie odpowiedzialni za wybory, które zostaną przyjęte przez fundację. Tak? Jeśli będzie zmieniana wizja i misja, tym czym obecnie zajmuje się Fundacja Wikimedia i cały ruch, to będą ci ludzie, którzy będą to autoryzować. Jeśli będzie zmieniana strategia i całe podejście ruchu nasze do finansowania poszczególnych krajów, do finansowania poszczególnych akcji, co ma być w ogóle priorytetem w rozwoju programowania, to będą ludzie, którzy będą o tym decydować. Jeśli coś się będzie zmieniało w globalnych politykach na Wikipedii, takie rzeczy jak Super Protect, które były wprowadzane, będą zmienione inne, będą wprowadzane inne w ogóle uprawnienia dla wolontariuszy. Ci ludzie będą musieli to autoryzować. Oni są taką ostateczną instancją tego wszystkiego, co tam się dzieje. Są naszymi przedstawicielami, w razie czego można ich bombardować ze swoimi myślami, przemyśleniami, pomysłami, żalami, i skargami. Tak. Im szybciej się to będzie robić, tym lepiej, bo w ostatnich wyborach trzech przedstawicieli yy, dotychczasowych fundacji poległo. Poległo prawdopodobnie przede wszystkim na superprotekcie, które było wprowadzony wbrew części społeczności. Tyle. Z drugiej strony mamy takie ciały. Mamy komitety. Od dawna ktoś stwierdził, że fajnie byłoby zapytać się ludzi ze społeczności, tak międzynarodowo, no może byście nam pomogli i powiedzieli, o co tak naprawdę wam w tej społecznościach międzynarodowych chodzi, tak i pomogli nam to wszystko ogarnąć. Jest kilka komite komitetów. Obecnie chyba najważniejszym jest EDC. To jest takie coś, gdzie mieliście też okazję ostatnio głosować, między nam, nie? I LDC to jest cały proces, to jest proces wydawania z kolei pieniędzy. Proces wydawania tam, gdzie się przede wszystkim opiniuje budżety dużych organizacji narodowych. Duże organizacje narodowe przechodzą przez finansowanie przez Fundację Wikimedia i jest takie ciało pomagające oceniać takie plany roczne, takie rzeczy, które my trochę teraz przyjęliśmy na walnym, na vanu, tylko bardziej, bardziej dokładne. Opiniować to i wydzielać ile pieniędzy dajemy na poszczególne programy, co z tym zrobić. Mamy tutaj 9 członków, obecnie jest tak, że czterech jest takich wybieranych przez Fundację i 5 społecznościowych. To też są ludzie, tych których widzicie, ci którzy mają okazję jeździć na konferencje, albo się kontaktować, z nimi do których można uderzać w wielu sprawach. Ta środka jest Lorenzo, tam jest, jest Itzy, tam jest Mike Peel. Jest Lania Mojat i jestem ja. Zdjęcie z Łodzi Polimak. Zdjęcie z Łodzi <coughs> I To są ludzie dosyć ogarnięci w sprawach Wikimediów no? i tutaj się można do nich, do nich zwracać. Fundacja Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie jest członkiem tego procesu i przez pewien czas nie będzie, natomiast no, na przyszłość niczego nie jesteśmy w stanie obiecać. E, drugie rzecz to jest Afko. to jest taki stary dobry, stary, dobry komitet, który część z Was zna. To są ludzie zajmujący się organizacjami afiliowanymi, takimi jak B. E, kiedyś, dawno, dawno temu, oni służyli do opiniowania wniosków e, członkowskich, ale ponieważ wnioski członkowskie tak się skończyły tylko w 2010 w 2011 Nie, jeszcze są, znaczy są teraz te są, te ale nowe. Tak? Bo no tak, tak. Zmieniła się koncepcja. Ponieważ okazało się, że organizacje narodowe tam, gdzie już miały być, to się zrobiły, a tam gdzie się nie zrobiły, to generalnie to się, się, nie zrobią, to? się, się raczej nie zrobią, <śmiech> a Borulci raczej ubywa niż przebywa. Ostatnio zmieniono podejście do organizacji, pojawiły się takie różne rzeczy, jak na przykład grupy tematyczne, organizacje tematyczne, takie nienarodowe, tylko związane z konkretnymi e, rzeczami. Ono, oni to starają się, e, starają się ogarnąć. Gdybyście mieli kiedyś jakiś pomysł na zrobienie, nie wiem, użytkownicy komą wszędzie na świecie, na przykład, to możecie iść do nich i spytać się, czy, czy taka organizacja e, jest fajna. Ostatnia, zostało 5 minut. Tak, ostatnia rzecz, bardzo ważna to Tomek mógłby wiele opowiadać, bo tam siedzi najdłużej i najaktywniej, to jest GAC, to jest takie coś do opiniowania projektów krótkich. Ci, którzy są duży, duzi idą do NAC, ci, którzy są mali idą, do mają jakiś mały problem idą do GAC i to są takie granty, granty projektowe dla organizacji, dla grup, dla osób indywidualnych. I to są takie rzeczy, gdybyście chcieli sobie zdigitalizować właśnie nośnik z kolesą, to idziecie, a chcecie, żeby to sfinansowali Amerykanie, zgłaszacie się do GAC. Jeśli macie jakieś małe biuro, czy mały projekt, mały program i idziecie przez roczne finansowanie, chcecie, żeby to współfinansowali Amerykanie, idziecie do GAC. DJC jest takim tworem mocno doradczym. W sensie dotychczas było tak, że DJC podejmowało różne opinie, a Amerykanie i tak to finansowali, nie tak. finansowali zupełnie zupełnie ja dowolnie. Trochę pod uwagę, ale ale była duża dowolność, natomiast no, w każdym było, razie, byłem, jeśli chcecie ma takie to zrobić... że prawie cały rząd był przeciw, a oni i tak przyjęli, tak? tak, Z tego powodu ja już nie jestem w GC, bo, bo właśnie to było takie, takie działanie, natomiast to jest coś, gdzie trzeba pójść. I tutaj jest, tak się składa, że mamy przedstawiciela z tych wszystkich, czyli Tomka, więc gdybyście potrzebowali wsparcia jakiegoś... I tak to, można to warto powiedzieć, Aha, właśnie, warto powiedzieć to, że to GAC jest otwarte w sensie, że tam cały czas rekrutują. W sensie, gdyby ktoś bardzo chciał oceniać granty. Na poziomie Wikimedia Foundation, czyli z takim odcinka, ale nie fajną rzeczą aczem, to, to, nie to, w, a, jest, jest to, to mnie, że nawet jak się tam nie jest super aktywny, na przykład teraz tak, nie jestem to, jak jakiś super aktywny, to y dostaje się maile, jakie nowe projekty wchodzą i po prostu jest okazja, tak to by się nie zajrzało tam, jak to się przynajmniej czyta te aplikacje i sporo różnych fajnych można inspiracji mieć z tego do własnej działalności, bo ludzie mają najróżniejsze pomysły z całego świata. No, jeszcze? Tak, dojcze. I na samym końcu tak naprawdę to jesteśmy tacy ludzie jak my. Jest taki cały wielki świat organizacji afiliowanych. Niektóre są tak jak Wikimedia Deutschland, niektóre są bardzo małe, jak jakaś tam Wikimedia Kanada, czy Wikimedia Meksowy. My jesteśmy tacy średni w tym wszystkim, taka Wikimedia Polska. I to są organizacje, grupy tematyczne, organizacje tematyczne, czyli zakamuflowani Katalończycy, które robią różne rzeczy lokalne. Ci ludzie realizują swoje pomysły, swoje programy. Nie ma przeszkód, żeby z nimi współpracować. Więc gdyby ktoś miał jakiś pomysł, który dotyczy wikipedystów w różnych krajach, digitalizacji różnych źródeł na różnych krajach, należy się do niej zgłaszać, ponieważ fundacja promuje jakby suwerenność krajową. Gdybyście chcieli coś na przykład digitalizować, robić z Brytyjczykami, albo Niemcami to sugerowane jest, żeby mocno współpracować, czy to robić po prostu przez jakieś tam Wikimedia UK, albo Wikimedia Deutsche, Ja ja. Więc pamiętajcie, oni są, oni są nie więcej my. i też mogą czekać na fajne. Deutsche Rady też są. No mają tak 100 razy większy budżet do nas, ale poza tym są, są podobne. Jakieś szybkie pytania? Czyli tak, wszystko, tak? Mówią? Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Została minuta. Macie pytania. Tomasz, skomentujesz coś jeszcze? Dodasz czy nie? Yes. Nie. Nie. jakieś pytania, komentarze? Nie ma? Co? Proszę bardzo, filmik jedna. Dobra. było jakieś takie ciało, jeśli chodzi o te porady prawne, jest tak dalej i tak dalej, dobrze że... kojarzę. Może właśnie te kwestie związane z licencjami, jeżeli chodzi o na dokumenty urzędowe i tak dalej. Mm -hmm. Zamiast tutaj będziemy się potułować, zastanawiać się, jak, jakim wytrychem to otworzyć i jak to zrobić, żeby potem nas na się nie zbanowali, to może po prostu raz do nich pójść i powiedzieć, słuchajcie. Jest A taka sytuacja, może... kombinujmy dalej. Znaczy chłopaki mówią, że nie, bo komuns ma długą praktykę robienia czegoś wbrew fundacji. komuns jest w ogóle miejscem dla banitów, którzy z różnych powodów, na przykład pokłócili się z wersjami językowymi i są na komos, ale to może... Znaczy jeszcze, jeszcze, druga, jeszcze, jeszcze druga rzecz, że ten legal team ze Stanów nie ogarnie w ogóle polskiej specyfiki prawnej można im tłumaczyć, tłumaczyć, ale to dojdą do takiego samego wniosku, jak ty im powiesz, żebyś chciał. Może ci to potwierdzą, może nie. Gdzieś to napiszą, ale z tego nic nie wynika, bo i tak na komuś wiedzą lepiej. Dobrze, to w takim razie było jedno pytanie. Więcej nie mamy. Jedno zdanie. Jednym zdaniem mówiąc, ten zespół prawników fundacji nie został zrobiony po to, żeby pomagać wolontariuszom w sprawach prawnych, tylko po to, żeby utrzymywać w sprawach prawnych cały, globalnie cały ruch, ruch jako taki. I oni nie odpowiadają, nie, nie, nie udzielają porad prawnych indywidualnym yy, wolontariuszom, czy mogę z, na przykład wrzucić to zdjęcie, albo nie, nie, nie, nie pomagają w troszeczkę szerszym z, y, zakresie typu, czy, możemy, czy można wrzucać takie zdjęcia, bo to jest cały czas pojedyncze, oni obsługują a nie ludzi. Dobrze, dziękujemy. Nie, nie ale były, były, były przypadki wydawania opinii przez Ligal w trakcie dyskusji na Commons. Ktoś z Ligal napisał, że według biura legal jest tak i tak. Jako głos w dyskusji na Commons ja nic robią, jeżeli jest bardzo gorąca osta dyskusja, z tym, że Commons i tak może to olać. Tak, Słuchacie że... Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.